Jelka. Dajcie przyjaciele, co nowego? Nic, mieliśmy dobre polowanie. Ile Fix bardzo mi pomógł. To było dużo łatwiejsze. Zapomniałem, natknęliśmy się na pluton rzymskich żołnierzy. Przyrzmianie to szaleńcy. Idea zbiera Bądź ostrożny. Dobrze, dobrze. Pluton wrócił, centurionie. Najowisza, co wam się stało? Spotkaliśmy dwóch galów. Tak, ale mieli ze sobą psa. I dwa dziki. Razem było ich pięciu. Cigalowie ciągle robią z nas głupków. To ten ich magiczny napój czyni ich niepokonanymi. Gdybyśmy się mogli pozbyć tego napoju. To wina tego ich druida. Ich druid Stałeś się inteligentny To jest rozwiązanie Schwytać tego druida Martwego lub żywego Bo inaczej będziecie ukarani Do dzieła Szybko Brać go, trzymam go, żmianie, galowie. Brawo, Obedix, Brawo! O co chodzi? Przecież odlecieli, prawda? Tak. I co teraz zrobimy? Ocucimy go. Może trochę muzyki? Wozu, to był bardzo mały kamuszek. Budzi się. Jak się czujesz? się? Bardzo dobrze. Kim jesteś, panie? Asterix. Znasz mnie? Asterix. Miło cię poznać. Bardzo się cieszę, że nic ci nie jest. Taki mały kamuszek nie mógł go skrzywdzić. Grubas, ale grubas. Grubas? Jaki grubas? Ponoramik się, mój drogi ruchu. Rozpoznajesz mnie, prawda? Stracił pamięć. Pozwólcie, że mu zaśpiewam. Na pewno pozna mój talent. Jak piorunem z jasnych nieb dostał głazem prosto głeb. Teraz leży porażony, zesztywniały, ogłuszony. Sztywny, sztywny, śmieje się i krzyczy. Sztywny, sztywny gwiazdy liczy. Zesztywniały. Nie wie, kim są przyjaciele, tylko gwiezdny młyn się miele w jego głowie. W jego ciele tak niewiele innych rzeczy. Czy są, sam nam się wyleczy? Bardzo ładne, jeszcze raz. Połóżmy druida w jego chacie. Jeszcze raz. Orno szalał. Naprawdę zwariował. Gdzie jest ten druid? Nie pojmaliśmy go. Co? Ale wiesz, zaatakowali przeważającą siłą. Ilu ich było? Dwóch, ale teraz rzucają w nas obeliskami. Obeliskami? Ci galowie to szaleńcy. Jak mamy się ich pozbyć? Spada nam na głowę. Co z nim? Nic lepiej. Dajmy mu odpocząć, a my pójdziemy zobaczyć się z naszym wodzem. Co zrobimy, gdyby panoramicznie nie oszalał, mógłby nas bronić? Przestańcie, ta burza jest trochę gwałtowna, ale w końcu to tylko normalna burza. Może zaśpiewam coś, żeby wam dodać odwagi? To protestuje Bóg z Romu. Ojcze, o nasz wodzu, czy powitasz tego dżentelmena? Kim jesteś? Z podróżnikiem zaskoczonym przez burzę. Daj mi schronienie, dopóki złość Boga nie ucichnie. Tak, wejdź, podróżniku. Mój dom jest twoim domem. Co możemy zrobić, by ci dogodzić? Musi być bardzo głodny. Został mi tylko dziki trochę koziego mleka. Przynieś coś. Jak się nazywasz, podróżniku? Nazywam się Prolix Wiedziałem, że rozpęta się burza Potem przyszedłem do twojego domu, gdzie wiedziałem, że mogę liczyć na gościnę Nawet jeśli niektórzy mają dziwny sposób mieszania koziego mleka z dzikiem ale o tym też wiedziałem Skąd to wszystko wiedziałeś? Jestem wróżbitą Wróżbitą? Ktoś tutaj jest wolnym duchem A bogowi gromu się to nie podoba To pewnie ten głupek, który chciał śpiewać Wybacz moim ludziom, to. Oni ciągle się kłócą Wiem <śmiech> Powiedz mi, czy niebo spadnie nam na głowy? Potrzebne mi zwierzę, żeby przeczytać jego wnętrznościach Moglibyśmy spróbować z pieczonym dzikiem Z tego, co tu zostało, niewiele się odczyta Ale pies byłby pomocny Jestem bardzo dobrym, psim czytelnikiem Pierwszy, który dotknie idefixa, będzie miał ze mną do czynienia Uważaj, wróżbito Przepowiednie obelixa są bardzo celne Niedobrze. Nie będziecie znać intencji bogów. Ja mam rybę. Ryba. Tak. To może być bardzo czytelne. Na borwo. Boga duchów. I na Adamone, boginie krowy i cokolwiek niedowiarki myślą, widzę, że niebo nie spadnie wam na głowy, a po deszczu zaświeci słońce. Co za ulga! Widzę również, że będzie bójka Gdyby panoramik tu był Powiedziałby wam, żeby nie wierzyć temu szalbieżowi To absurd Niebezpiecznie jest nie wierzyć w istnienie bogów Ale Asterix ryba mówiła Każdy może coś powiedzieć patrząc na tę rybę Powiesz nam, co? To, że każdy, kto ją zje, będzie chory A dlaczego? Potrafisz mi odpowiedzieć? Bo twoja ryba nie jest świeża Nieprawda Muszę powiedzieć, że wiadomość nie była świeża. Skoro już przeczytaliśmy twoją rybę, powinieneś ją zamknąć i odstawić na półkę. Tak jak powiedziałem, po deszczu pogoda słoneczna. Lepiej już Was zostawię. Inne wioski potrzebują mojej wiedzy. Nie odchodź wróżbito. Tyle dobrego. Mam nadzieję, że teraz przestaniecie zachowywać się jak głupcy. Ale Asterikson przepowiedział, że po deszczu będzie słoneczna pogoda I bójka, bójkę też przewidział Szybko zrozumiał, że często zdarzają się te bójki Za każdym razem, kiedy rozmawiamy o twoich rybach, dochodzi do bujek To nieprawda, w każdym razie to by się nie stało, gdyby świeże. Powinniśmy zobaczyć, co z Panoramiksem, naszym kapłanem. Prawda, z tego wszystkiego kompletnie o nim zapomniałem. Jak go wyleczymy? On by wiedział, jaki zrobić napój, żeby się wyleczyć. Napój! Pamiętasz przepis na magiczny napój? Czarodziejski napój? Ale który? Panoramik się musisz zrozumieć. Musisz przygotować magiczny napój, żeby stawić opór Rzymianom. Kim jest ten Panoramik, o którym cały czas wspominasz? To teraz nieważne. Chodźmy spróbować zrobić trochę napoju. Tak, ale co mam zrobić? Włóż składniki do garnka. Nastewiks, powiedz mu, żeby przestał. Bo druid czy nie druid, rzucę tym garnkiem. Nie Obelix Już to zrobiłeś z obeliskiem. No ale śmieszne. <onders> tu me y yelled, like me, oh, pardon. D'accord, oh Pamięta recepturę To też wsadziłem Ale jeśli chcesz Co oni robią? Co oni robią? Biegnijmy do obozu, szybko. Tak, tak, biegnijmy do obozu. Wróżbito, wróżbita, zaczekaj na mnie. To złość bogów. Niebezpiecznie jest nie szanować wróżbity. Nie odchodź i chciałabym cię spytać o moją przyszłość. Zostań. Waszej wiosce są wolne duchy. Tym mały człowiek z żółtymi wąsami i gruby potwór, który nie chce, żeby czytać jego psa. To barbarzyńcy. Nie zwracaj na nich uwagi. Mogłabyś tych dwóch wyrzucić. Wyrzucić Asterixę i Obelixa to niemożliwe Oczywiście mogłabym to załatwić Tak, tak, załatwię, że Asterix i Obelix nie przyjdą więcej do lasu Przyniosę ci jedzenie i picie Nie, nie, my w Różbici prowadzimy medytacyjne życie Przynieś mi tylko coś do czytania Dzikie kaczki, kurczaki i piwo co? Piwo też czytasz? Jeszcze jest dobrze ważone, można je odczytać. Dostaniesz wszystko, ale powiedz, co bogowie przeznaczyli na moją przyszłość. Z lotu ptaków czytam, że nie spędzisz całego życia w tej wiosczynie. Ale mój mąż jest wodzem wioski. Dostanie wyższe stanowisko. Mój brat, bogaty homeopatyk, weźmie go jako wspólnika w swoim interesie w Paryżu. Miałem to powiedzieć. A teraz zostaw mnie samego. Muszę medytować. To nie wybuchło, więc to może być sukces, tak, ale musimy go wypróbować, żeby sprawdzić, czy jest magicznym napojem. Ja to spróbuję, to moja wina, że nasz druid jest chory. Obelix, ja jestem wodzem, sam go spróbuję. Nie, to zbyt niebezpieczne. Najlepiej będzie znaleźć Rzymianina, żeby go spróbował. Dokąd idziecie? Szukamy Rzymian. I może kilku dzików? Ale jesteś głodny, Obelixie. Chodźcie do mojego domu. Zapraszam was na obiad. Nie, dziękujemy, Bonmin. Nie mamy czasu. Nie, nie, zawsze jest czas, żeby zjeść dzika. Prawda, Obelixie? Co racja? To racja! Ale Obelix... Asterixie, odrzucasz zaproszenie od żony swojego wodza? Nie, ale... No to chodźmy! Co to jest? luton Centurionie. Wynieście mnie stąd. Wydają groźne okrzyki w swojej wiosce. I wyrzucają w powietrze wielkie garnki. Ośmielają się rzucać garnikami w moich legionistów? Tego nie ma w księdze. Nie możemy walczyć z garnkami. Musimy spróbować dowiedzieć się, co oni knują. Jeśli będziemy cicho siedzieć, galowie zostawią nas w spokoju. Tak. Weźcie tego z garnka. Jest gotów iść szpiegować gal. Wyjdziesz stamtąd? No wyjdziesz czy nie? Nie. No to ugotujecie w twoim garze. Alors, je Nie je się. te <tusza> Wychodzisz czy nie? Powinniśmy go zagotować, inaczej będzie tam tkwił wieczność. Dobra, wychodzę. Gratuluję Ci spontanicznego bohaterstwa. Świnko, przyprowadzę gości. Świnko, nie nazwałaś mnie świnką od początku naszego małżeństwa. Nie doceniłam cię, Świnko. Daj piwo naszym przyjaciołom, a ja przygotuję obiad. Świnko, co z wami jest? Przepraszam, Świnko, nasz wodzu. Nie możecie przestać? Możesz mi powiedzieć, dlaczego zaprosiłaś tych dwóch głupków? Bo oni są najlepszymi bojownikami w wiosce, Świnko. Druid jest chory, Rzymianie mogą nas zaatakować. Ale Rzymianie teraz siedzą cicho Tak, ale bez magicznego napoju Nigdy nic nie wiadomo Asterix i Obelix nie powinni opuszczać wioski I chodzić do lasu Ale... Świnko Widzę, że dobrze się bawisz W takim razie zostaniecie w wiosce Będziecie pilnować druida To rozkaz Bardzo dobrze, Świnko Odejdź, zdracisz mnie To przyniosłam Ci coś, w czym będziesz mógł przeczytać moją przyszłość w Paryżu. Ale ze mnie głupota. Ta gęś nie ma wnętrzności, jest napaszerowana. Daj mi to. Chciałbym napaszerować mój mózg. Będziesz miała piękne, szaty. Najpiękniejszy dom w mieście. Co ty tu robisz? Zbierałam grzyby. Chcę, żebym ci pomogła. To chyba jest męczące. Zdradzę ci tajemnicę. W lesie jest wróżbita. Właśnie się go radziłam, ale nikomu o tym nie mów. On powiedział, że AG Canonix będzie bardzo bogaty i da mi dużo klejnotów. To niemożliwe. Zdradzę ci tajemnicę, ale proszę nikomu nie mów. W lesie jest wróżbita, wiem. Niosę mu coś do czytania. Ale żeby przeczytać więcej szczegółów, potrzeba mi będzie trochę złota. Dzień <laughs> Odejdź, ty głupi psie! Patrz, Asterix, to mój pierwszy Rzymianin, który wygląda jak drzewo. Błagam, nic takiego. Chcemy tylko ci dać trochę zupy. To wszystko. Wszystko tak. To nie zupełnie to. Nie martw się Rzymianinie, naprawimy to! Obelíks! Do mě, do mě! Jak się czujesz, Rzymianinie? Bardzo dobrze. Czujesz się lekko. Bardzo lekko. Ratunku, łapcie mnie! Żadnych głupich pytań. Centurionie! Czego chcesz i co trzymasz na tej linie? Sam popatrz, Centurionie. Nie tak się melduje. Schodź natychmiast. Nie mogę. Jestem lekki jak motylek. Latuj motylku! Ten druid eksperymentuje z nowym napojem i nie przestaje się śmiać. Tylko tego nam było potrzeba. Co oni knują? Weź pluton i zamelduj, jeśli galowie opuszczą swoją wioskę. Potrzebny nam jeszcze jeden rzymianin Daleko idziesz szag kanonik się potrzebujesz pomocy Nie nie idę do lasu trochę się napić Dziwne rzeczy się tu dzieją Wszyscy chodzą do lasu i wracają szczęśliwi A ja siedzę tu i się nudzę Ej, wozu! Co się dzieje w tym lesie Obelix, pilnuj panoramiksa Jest tam ktoś Gdzie on jest Gdzie jest kto Wygoniłeś go Wód zabronił ci wchodzić do tego lasu Wróżbita ostrzegł mnie Że spadną na nas wielkie klęski Wróżbita Bo min, zaczekaj na mnie Wróżbita sobie poszedł Spadną na nas klęski Asterix wygonił wróżbitę Awe, centurionie. Awe. Melduj. Tak jak rozkazałeś, patrolowaliśmy las i odkryliśmy na polanie tego gościa. On jest przyczyną przecieku. Nie wiem, dzień Galów. Oszalałeś. Czy jesteś jednym z tych barbarzyńców, którzy nadal stawiają opór rzymskiej armii? Ja? O nie! Nie jestem z tej wioski. Nikomu nie stawiam oporu. Tyle i dobrego. Nazywam się Prolix. Chodzę po kraju w poszukiwaniu patrona. Wiedziałem, że spotkam tu żołnierza. Silnego i hojnego żołnierza. Nawet jeśli niektórzy mnie potraktowali mnie z należytym szacunkiem. Ale o tym też wiedziałem. A skąd to wszystko wiedziałeś? Jestem wróżbitą. Wróżbitą? Czyżbyś był prawdziwym wróżbitą od galów? Tak Na przykład przewiduję, że dostaniesz szabę, Osiągniesz wspaniałe rzeczy Pokonam nieugiętych galów? Właśnie miałem to powiedzieć Co za znakomity pomysł Ale masz pecha wróżbito Mamy rozkazy aresztować wszystkich galowskich wróżbitów Tak? W takim razie żadnych więcej żartów Nie jestem prawdziwym wróżbitą Wykorzystuję ludzką naiwność Żeby żyć nie pracując nie trać na mnie swojego drogocennego czasu. Ale przewidziałeś, że zostanę awansowany. I tak. Ale nie, to rzeczywiście bzdura. Nie jestem zaskoczony. Głupcze, kiedy będę chciał znać twoje zdanie, to cię zapytam. On nie mówi prawdy. Czuję to. Sprawdzę cię. Orzeł czy reszka? Ani to, ani to. Wygrałeś. A jak tylko przewidział, że zostanę awansowany, wiedziałem, że to prawdziwy wróżbita Nie, gdybym naprawdę był wróżbitą, zgadłbym, że moneta upadnie na bok Skuć go łańcuchami Jestem szalbierzem Poklebiałem ludziom z wioski, żeby mi zaufali Oni są niezwykle naiwni Wierzą we wszystko, co im powiem Galowie wierzą we wszystko, co im powiesz? Tak Byłeś głupi Asterixie. Niezwykle niebezpiecznie jest wyzywać wróżbitę. On jest szalbierzem, który zabrał wam pieniądze i żywił się na waszym liście. Poszedł pewnie szukać następnych naiwnych. On nie był szalbierzem. Mówił właściwe rzeczy. Jak możecie wierzyć w takie bzdury? Bzdury? Co ty tam robisz? Co ty tam wiesz? Co teraz zrobimy? <śmienic> <śmienic> Patrzcie! Wróżbita! Wrócił! Tak, galowie... Wróciłem, żeby wam powiedzieć, że wasza wioska została przeklęta przez Bogu. Nawet powietrze, którym oddychacie, będzie zatrute. Będziecie mieć blade twarze uciekajcie uciekajcie głupcy to wasza jedyna szansa ostrzegałem was i co robimy? Nie zostanę ani chwili dłużej w tej przeklętej wiosce Jedźmy do Paryża, świnko Oszalałaś, chyba nie opuścicie wioski z powodu tego trajkota Nie możemy walczyć z wolą bogów Chodźmy na wysepkę na wybrzeżu Ale świnko, to w Paryżu, kiedy gniew bogów minie Wrócimy do wioski Asterixie możemy iść Nie, ja zostaję. Na tutatisa. Wszyscy na plażę. Się. Ty też odchodzisz No to zostaje. Zepchnąć łodzie na wodę. ...mogą zaatakować Rzymianie. Ukryjmy się... To opuścili wioskę, tak jak wam mówiłem. Nie miałem wątpliwości. Wy, wróżbicie, macie wielką moc. Teraz się z nim rozprawimy. Obiecaliście mnie puścić? Nie. Najpierw sprawdźmy, czy mówisz prawdę. Założyłbym się o to. Wiem. Nie, nie wiesz. Nie jestem wróżbitą. Jestem sprytny. To wszystko. Popatrz, wróżbita prowadzi Rzymian w kierunku wioski. Wróżbita z Rzymianinami, wszystko jasne. Nie pozwolimy im wejść do wioski. Chodźmy ich wyrzucić. Nie obelik się. To zbyt niebezpieczne. Nie mam magicznego napoju. Na razie możemy tylko pilnować panoramiksa. Wszystko porzucone i opuszczone, Centurionie. Jedź do Rzymu i przekaż Cezarowi wiadomość. Powiedz mu, cała galia jest zajęta. On zapyta, cała? Powtórzysz. Cała. Il comprendra. Pocznij! Jak mawia Cezar. Przybyłem, zobaczyłem. Wyciężyłem Brawo, Wróżbito, jesteś naprawdę dobry. No to się z nim rozprawimy, skoro jest prawdziwym Wróżbito. A ty zostaniesz awansowany Tak jak ci powiedział Ale, ale Dlaczego Tylko ostrzegali cię Przed czymś złym w mojej przyszłości Skąd pan wiedzieć Co mówisz Ja nic nie przewiduję Odpowiedz mi Albo otworzę cię i przeczytam to w twoich wnętrznościach Tak, widzę, że zostaniesz awansowany Rozprawiamy się z nim? Nie ma mowy próżbita może się bardzo przydać Tak, ale rozkazy to rozkazy Powinniśmy znaleźć sposób, by się z nim rozprawić, jeśli jest prawdziwy Ale pamiętacie, powiedziałem, że w wiosce będzie straszny smród A propos, nie czujecie, że nagle coś zaczęło dziwnie pachnieć? Dziwny zapach? Dziwny zapach? Tak, dziwny zapach. W Centurionie, w tej wiosce nie da się oddychać. Smród! Smród! Niesamowite! Jesteś niezwykły, wróżbito. Bogowie się ciebie słuchają. Nie, to niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe. niemożliwe. Niemożliwe. Doboż, odbędnij ewakuację tej przeklętej wioski. To wszystko moja wina Kiedy pomyślę, co zrobił jeden obelisk Jeden obelisk Asterix Asterix Nazwałeś mnie Asterix Panoramik się Jestem wyleczony Obelixie. Czy to ty rzuciłeś tym obeliskiem? Oczywiście, żeby wyleczyć naszego druida. Chyba mi nie powiesz, że źle postąpiłem. Zamiast się kłócić, lepiej pomóżcie mi się stąd wydostać. Dzięki, Tutatisie. Nasz druid jest nadal przy zdrowych zmysłach. Co to ma znaczyć nadal? To ja go wyleczyłem swoim delikatnym postępowaniem. Jak długo tu jeszcze zostaniemy? Ty głupi, gruby dziku, powinniśmy iść do Paryża, tak jak mi mówił wróżbita. Ależ kochanie, kiedy bogowie się uspokoją, wrócimy do wioski. A Gekano nie ubierze mnie w klejnoty, jeśli zostaniemy na tej wyspie. Racja. Gdyby tylko nasz druid tu był, on już by wiedział, co robić. Nota. Hmm. Mais il y en a marre. Wstać! Spocznij! Tutaj lepiej. Ale musieliśmy opuścić wioskę, którą podbijaliśmy. Nie ma sprawy. Dzięki wróżbnicie wygoniliśmy dysydentów Galów. To najważniejsza rzecz. Czy tym razem rozprawimy się z nim? O nie. Przepraszam, że się wtrącam, ale nie pojmuję. Normalka Dlatego ja jestem centurionem A ty tylko optionem Chodź Mam ci coś do powiedzenia Na to się zgadzam To ewidentne Jesteś prawdziwym różbitą. Bogowie się złoszczą wobec tych, którzy w Ciebie wątpią. Więc to prawda, że jestem wróżbitą. Powinienem Cię aresztować. Nie może być, ale może się jeszcze przydać. Jestem wróżbitą. Twoimi przepowiedniami i radami mogę daleko zajść. Nawet na miejsce Cezara. I będę hojny. Jestem prawdziwym wróżbitą. Ale jeśli nie jesteś prawdziwym wróżbitą, nie wybaczę ci. Usiadaj i opowiedz mi o mojej przyszłości. Ale już ci wszystko powiedziałem. Bogowie będą cię osłaniać i zostaniesz awansowany. Wiem. Ale opowiedz mi, jak to będzie, kiedy zostanę Cezarem. Cezar. będziesz bardzo potężny i ludzie będą się ciebie bali. Bardzo dobrze. A Kleopatra? Kleopatra, co z Kleopatrą? Nie słyszałeś o Kleopatrze? Ale oczywiście, Kleopatra obłędnie się w Tobie zakocha, zatańczy dla Ciebie, a potem wróżbi to. Kim ty jesteś? Co, nie wiesz? Czego nie chcesz? Wygrałeś wróżbito. Wygrałem? Ale co? To niespodzianka Ale jaka niespodzianka? Musisz zgadnąć No zgadnij, ale nie wiem jak Co to za hałasy? Galowie, galowie Galowie byli w obozie, a tyś mi nic nie powiedział? Ja miałem to zgadnąć? Zostawcie go mnie Nie potrafisz zgadnąć? No to. Paryż, Finka, wspólnikiem mojego brata i wszystko inne. To było oszustwo. Brawo! brawo. Cezar prosiłbym sprawdził, czy naprawdę pokonałeś galów. Najowisza, to oni cię pokonali. Wracajmy do wioski. moja wina, to ten oszust gróżwita. Cicho! Jesteś zdegradowany. Zostałeś tylko legionistą. I to też wielka łaska z mojej strony. Będę awansowany. Opcjonie, aresztuj szalbieża. Żaden legionista nie będzie mi wydawał rozkazu Sam wysprzątasz cały obóz I odzywaj się prawidłowo do przełożonego oficera Wynoś się stąd Żadnych cywilów na terenie obozu Dystrybucja na terenie polskim. Kasfilm. Tekst Joanna Fedorowicz. Czytał Lucian Szałajki.